w ostatnim kapoku przed świętami. Trudno mi założyć, że wszyscy będą go w piątek słuchać, ale być może tak, bo część z nas musi chodzić do pracy. Ja również. Kiedy wy macie szansę odsłuchać ten odcinek, siedzę w pracy, ostatni dzień. Jutro jest Wigilia, więc najprawdopodobniej większość z nas będzie zajęta czymś zupełnie innym niż oddawaniem się swojemu hobby, jakim są podcasty. Z tej okazji też zapamięci, żeby mi nie wypadło z głowy. Pragnę Wam życzyć wesołych świąt, jeżeli spędzacie je z rodziną, to spokojnych. Bo wiadomo, że zarówno teściowie, jak i dziadkowie, a w szczególności dzieci, zwłaszcza te małe, potrafią dać ostro popalić. Ponieważ zbliża się koniec roku, to... Jak co roku wykorzystam pewną kliszę pozwalającą mi na nie się zbyt długo na tym co nagrać w tym odcinku i pozwolę sobie na pewne podsumowanie mijającego 2011, pozdrawiam Jacku, 2011 roku. Częściową inspiracją do tego właśnie odcinka była wizyta Przemka Pawełka, który w tym tygodniu zupełnie z znienacka, no tak troszeczkę powiedzmy znacka, po kilku smsach napadł mnie, prosząc, żebym dla Polskiego Radia wypaszczył się na temat komiksu tymczasem. O tym komiksie wydanym przez Kulturę Gniewu dla Ministerstwa Spraw Zewnętrznych możecie poczytać na Kulturze Liberalnej, gdzie napisałem krótką recenzję. Poprosił mnie też o podsumowanie Polskiego Roku Komiksowego. Ja muszę przyznać szczerze, że w Polskim Roku Komiksowym działo się sporo, ale ja w ogóle w tym roku kupiłem stosunkowo dużo komiksów, jak to zawsze, ale stosunkowo niewiele nowości. Uzupełniałem sobie całą masę starszych rzeczy. Uzupełniałem sobie Mason i Koku, kupiłem sobie Pilota, Śmigłowca i parę innych jeszcze drobiazgów, których do tej pory zaniedbałem. Co jednak wyszło w Polsce w roku 2011, co warte jest uwagi. Na pewno dobrze by było zwrócić uwagę na to, że zakończyła się seria hit Buronsona i Kegamiego. Ten serial ciągnął się dosyć długo. Jest to taka krwawa, rasowa, sensacyjna manga o gangsterach i jakuzie zmagających się ze sobą w Tokio, rozłożona na kilka lat trwania akcji, jakby tak podzielona przez odsiadkę głównego bohatera na dwie dwa segmenty. Oczywiście z racji tego, że jest to 17-tomowa seria, to ten kop, który początkowo był w, w tym pomyśle, troszeczkę się tam gdzieś rozmywa. Jest sporo też warstwy obyczajowej. To wszystko powoduje pewne zwolnienie akcji i trochę zmęczenie. I niestety, tak jak ogromnie cenię Kegamiego, tak muszę tu przyznać, że w tym wypadku nie poradził sobie z bardzo dużą ilością postaci. Ja w pewnym momencie, tak chyba już od ósmego czy dziewiątego tomu, potrzebowałem ściągi, kto jest kim, bo wszyscy ci goście wcięci na krótko albo długowłosi w okularach, albo bez, w pewnym momencie zaczęli się zlewać. To jest też trochę wina scenarzysty. Niemniej zakończenie tej serii jest wydarzeniem dla rynku mangi trochę poważniejszej, nie traktującej o przygodach e, dzieci ninja bijących się po wsiach, aby utrzymać gospodarkę kraju i tym podobnych pomysłach no jest ważne. Warto na tę serię zwrócić uwagę. O komiksach z uniwersum Star Wars mówiłem, więc nie będę się powtarzał. Było z nich kilka godnych uwagi. Z rzeczy, które również u nas wyszły, warto zwrócić uwagę na dokonania Piotra Nowackiego. Chociażby na króciutkiego Moe opadającego małym czarnym piesku. Piotrek jest obecnie jednym z mistrzów w Polsce, jeśli chodzi o komiks niemy. Wpadł też na pomysł bardzo zacnej inicjatywy Polish Silence pod adresem MuteStories.com, gdzie można zapoznać się z właśnie niemymi dokonaniami polskich autorów. Myślę, że warto. Myślę, że warto sięgnąć po Moe. Myślę, że warto też sięgnąć po inne jego komiksy niemy, a także Nie. Nieme. Festiwal Komiksowa Warszawa przyniósł nam wizytę Tonego Sandowala, którego adoruje od czasu trupa i sofy i jego najnowszy album Wybryki Xenofixeroxa. Yy, udzielając się w krótkim reportażu o FKW, powiedziałem, że jest to komiks fredendujący do miana komiksu roku. Nie oszukujmy się, fabuła jest trochę pretekstowa, ale jest w niej wszystko, co powinno być, czyli seks, przemoc i szatan. A oprócz tego Tony Sandoval rysuje, maluje, nie wiem jak to nazwać, ilustruje swoje komiksy w taki sposób, że kolana automatycznie zginają się pod kątem prostym do klęku przed tym, co ten facet sobą reprezentuje. Pybliki Xenofixeroxa to jest stosunkowo prosta, tak jak już mówiłem, historyjka o małym demonie, który postanowił zostać władcą piekła na ziemi i to piekło rozpętał. Jak powiedział jeden z moich kolegów recenzentów, Kaman, nie można nie pokochać komiksu, w którym naga kobieta wymiotuje mackami. Macie już więc świadomość tego, jak to wygląda. Drugi tom Berlina, Jasona Lutesa, mnie osobiście troszeczkę nie rozczarował, ale nie dorósł do oczekiwań, które były bardzo wysokie po pierwszym tomie. Do jakichś większych szczegółów na ten temat odsyłam do mojego artykułu na Kulturze Liberalnej i wszystkie moje artykuły z kultury są też dostępne na blogu Gniazdo .net. gdyby ktoś wolał czytać w takim bardziej kameralnym miejscu i tam na przykład pozwalać sobie na ostrzejsze komentarze. Berlin bardzo ważna seria, ale już wiadomo, że nie będzie serią dziesięciolecia, bo Lutes niestety popadł w takie gdzieś tam ideologiczne chyba zawirowania typowe dla późnych społeczeństw Zachodu, pojawiły się apologie, rozdzielenie na dobrych i złych, coś czego autor tego tej klasy dzieła robić nie powinien. Z własnego podwórka polecam człowieka bez szyi, który zachwycił niektórych i zupełnie rozczarował innych. Bardzo cenieni i liczący się w Polsce twórcy, tacy jak Karol Kalinowski, Szymon Holzman czy wspomniany Piotr Nowacki, wypowiadali się o nim w różnym tonie. W związku z tym chyba warto sprawdzić. Wspomniany Kalinowski, szkicownik, super sprawa, wydawnictwo do tej pory zajmujące się tylko bicepsem pojechało. Więcej takich rzeczy, taki intymny wgląd w niezrealizowane projekty, w zrealizowane projekty w pomysły jak najbardziej. Dwie serie zeszytowe, które rozwinęły skrzydła w 2011, jedna rozwinęła, druga złożyła czy też zwinęła Henryk Kajdan, którego Kuba Martewicz ciągnie. Kajdana niekoniecznie trzeba lubić, bo to wąsaty policjant z przeszłością, ale warto zwrócić być może uwagę na zmorę, która zmaga się z, ze słowiańską, powiedzmy, mitologią. Rzecz ciekawa, za to zakończył swój żywot konstrukt. Konstrukcji nie będzie w tym podcaście już nic więcej. Ja kopię ten projekt od samego początku, kopię także leżącego w towarzystwie Maćka Pałki, który zawsze Konstrukt hajpował na łamach kultury liberalnej. W momencie, kiedy słuchacie tego odcinka, to ten materiał leży dopiero w redakcji, ale prawdopodobnie w tym roku bądź na początku przyszłego taka dosyć długa rozmowa na dwa głosy za i przeciw z ostateczną jakąś taką próbą analizy zjawiska, jakim był Konstrukt się pojawi, więc również polecam. Wracamy do mangi Junji Ito, po raz pierwszy w Polsce, z komiksem Uzumaki, Spirala. Naprawdę rasowy, horror komiksowy rzecz, mocna, yy, mroczna, krwawa, yy, pewne rozwiązania fabularne, pewne motywy ostatecznie gdzieś tam dla mnie nie do końca zagrały. Yy, również zakończenie niektórym spodoba się bardzo, niektórym tak jak je mi może zostawić pewien niedosyt, pewnością jednak taka, no nie, nie ukrywajmy tego, cegła komiksowa, bo jest to komiks naprawdę potężny z JPF-u, wart jest swojej ceny, dosyć wygórowanej jak na Mangę, która przyzwyczaiła nas do stosunkowo niewysokich kwot, które trzeba na nią wydawać. Dosyć długa lektura, bo warto ją sobie dawkować, no chyba, że ktoś lubi wkręcić się w spirale szaleństwa, która w tym komiksie rzeczywiście postępuje bardzo, bardzo dobra rzecz. Następnie, no nie mógłbym zapomnieć, zapomnij o przeszłości, czyli druga część Blera. Komiks, który najbardziej spolaryzował jego fanów, jak sądzę, Rafał Szłapa po naprawdę świetnym wprowadzeniu w pierwszym tomie zupełnie obraca. Akcję obraca, atmosferę komiksu obraca cały nastrój w tym drugim tomie. Trudno powiedzieć, czy to dobrze, czy to źle. Pojawiają się takie rozwiązania znane z komiksów superbohaterskich. Jedno kojarzy mi się z pewnym znanym ranem w Batmanie, Podobnie jak tam y, troszeczkę razi tym, który jakimś cudem jeszcze nie czytali drugiego Blera, nie będę zdradzał o co chodzi, warto ocenić, myślę, że warto też wziąć poprawkę na to, że w przyszłym roku wyjdzie ostatni tom trylogii o Blairze i być może wtedy ta taka nagła zmiana, która y, miała miejsce, okaże się uzasadniona. Z rzeczy ważnych wyszedł ostatni tom serii Biokosmosis Wolińskiego i Cabały. O tej serii trochę pisałem. O samym tomie mogę powiedzieć tyle, że no dosyć dobrze domyka pewne elementy. Czuć tutaj niezdosyt. Czuć tutaj, że to uniwersum pomyślane było na więcej, na te pierwotne trzy trylogie. Szkoda, że ono się zamyka. Do tego tematu kiedyś jeszcze w kapoku wrócimy, jestem z chłopakami od Kosmosis umówiony na rozmowę, której nam się w Łodzi nie udało przeprowadzić, ale mam nadzieję, że może w Warszawie. Również z ciągów dalszych, Marzi, trzeci tom zbiorczy, nie ma wolności bez Solidarności, jak do tej pory najbardziej historyczno-polityczna część postępujące, trochę zmęczenie materiału, ale druga część przypomniała mi pierwszy tom, to dlaczego tym komiksem tak się wtedy zachwyciłem, rzecz bardzo przyjemna, szczególnie jak ktoś ma dzieci, kupić, odstawić na półkę, poczekać, kiedy będą miały lat 5, 6, 10, będą same chciały czytać, będą mogły Was zapytać, a Wy będziecie mogli im to pokazać. La Masakra Maxa Atlanty, znana z blogu, z bloga, w internecie. A... Ostre pierdolnięcie, tego się nie da określić, inaczej Max Atlanta jedzie po wszystkich i po wszystkim, bez żadnej litości, urywa głowy i sra do szyi, bo nie jest to już nawet sikanie, nie oszczędza nikogo i niczego, w sposób niezwykle bolesny przez swoją bardzo dużą trafność, analizuje współczesną polską rzeczywistość, nie tylko zresztą polską, rzecz po prostu okropna. Młody ze starym, czyli Grzegorz Janusz łączy siły z Marcinem Podolcem w świetnej, obyczajowej historii czasem. Nie zabrałem się do recenzji, dlatego że muszę ten komik czytać jeszcze parę razy. W każdym razie mogę powiedzieć Wam, że historia pewnego nieudacznika, który oszukuje swoją rzeczywistość, oszukuje swój czas i w jakiś sposób oszukuje także samego siebie, to jest Janusz w takim najbardziej rasowym wydaniu. On przypomina mi tutaj pierwsze swoje osiągnięcia, tak jak chociażby pierwszy, dłuższy tekst, moje pierwsze dzieło i kilka innych rzeczy. Janusz jest przewrotny, bawi się z czytelnikiem gdzieś tam. no Jest to bardzo ważny komiks na pewno dla polskiego rynku, pokazujący, że można... Robić świetne rzeczy dla ludzi, którzy niekoniecznie na co dzień jarają się tym, czym się jarają. To jest komiks, który pretenduje do tytułu, do nagrody komiksu, który można dać ludziom na co dzień nie uważającym, że to jest głupia rozrywka. Można dać i po prostu ich zadeptać z tymi głupimi poglądami utożsamiającymi przymiotnik komiksowy standardny. Rzecz absolutnie świetna, koniecznie trzeba to przeczytać nowa seria w tym roku również Mangowa z wydawnictwa Oneko. Trochę jest mi przykro, że nie ma mojego ulubionego Taniguciego, ale Radek osobiście obiecał mi, że coś jeszcze będzie. Za to wprowadzili nową serię na okiego Urusały. Pluto. Ja się przyznam szczerze, że podchodziłem do tej serii bardzo długo, bo jakoś tak trudno mi się było zabrać. Między innymi mam wrażenie dlatego, że ona jest oparta na serii Tetsuan Atom, prawdziwego boga mangi, czyli Tezuki Osamu. Tezuka Osamu jest absolutnym klasykiem i tak jak Lem jest bardzo świetny, natomiast klasyczność momentami bywa dla mnie przynajmniej za stara. Ja się nie mogłem przekonać do Pluto długo, w końcu w Łodzi kupiłem Cały pakiet trzech do tej pory wydanych tomów i zakochałem się. Na oki Urusała e, nie czytałem oryginalnej historii, ale mam wrażenie, że na pewno uwspółcześnił ją. Przygotował ją dla czytelnika wychowanego już na mandze z ostatniego dwudziestolecia. E, to jest opowieść o robotach i on doskonale podkreślił wszystkie trendy w, we współczesnych historiach o robotach pojawiające się. Kwestie człowieczeństwa, kwestie miejsca w środowisku. Te pytania, które zadawał już Osamu, tutaj Urusała jeszcze uwypuklił. Oprócz tego naprawdę świetna, przepiękna oprawa graficzna. To jest manga w takim najbardziej rasowym wydaniu. Nie tam gdzieś długie nogi i wielkie oczy, tylko pietyzm, detal i doskonały warsztat. Pod tym względem Urusała równa się z Dążąc do właśnie takiego samego ideału jak on jest, to absolutne musi mieć e, dla wszystkich, którzy czytają komiks azjatycki. Również dla tych, którzy na co dzień go nie, nie odwiedzają, na co dzień go może unikają, ale za to lubią opowieści science fiction. Pluto jest e, absolutnie obowiązkową pozycją. Oprócz tego, tym co... Warto jeszcze wziąć na warsztat, jest do druk wydania zbiorczego Osiedla Swoboda, Śledzia, jeżeli ktoś nie ma pierwszej części, to znaczy pierwszego wydania, to warto sięgnąć po drugie. Nie ma w nim wprawdzie tributów i gestartów, ale jest krótka historia Centrum, która jest takim zalążkiem nowej serii, o której Michał zresztą na swoim blogu już napisał. To był dobry rok, również w polskim komiksie, chociaż widać, ewidentnie widać zmęczenie kryzysem, zmęczenie kosztem rynku, zmęczenie drożyzną tego hobby, czego wyrazem według mnie jest zejście ogromnej ilości autorów do drugiego II i trzeciego wieku. Wraca DIY i to wraca w wielkim stylu, w stylu dużo większym niż kiedyś powróciła na narkotyczne rynki kokaina. Ilość zinów, które wyszły w Łodzi, była po prostu zastraszająca. Ja kupiłem sporo, a i tak podejrzewam, że wziąłem być może jedną trzecią, a może nawet nie. Pojawiła się cała masa starych znajomych publikujących do tej pory w innych zinach, bądź tylko w internecie. Świetnie widać, jak ci ludzie rozwijają skrzydła, jak gdzieś od żenujących, rymowanych potyczek między sobą przechodzą do pełnowymiarowych historii. Pojawili się starzy znajomi, którzy i tak do tej pory uprawiali DIY i nadal udowadniają, że jest to dobry kierunek i że Ziny ze swoją nieskrępowaną wolnością twórczą i bez żadnych w zasadzie narzuconych ram gatunkowych są rzeczą zupełnie świetną. To jest rynek nie do okiełznania, rynek, który warto znać, którym warto się zainteresować, bo tam się wykuwają nowe kadry, tam też można zobaczyć ludzi, którzy po prostu nie przeszli do pierwszego obiegu, bo nigdy nie czuli takiej potrzeby i realizują się świetnie właśnie w undergroundzie w takiej alternatywie. W i alternatywie, która dla polskiego rynku komiksowego w pewien sposób w ostatnich latach stała się bardziej normą niż właśnie alternatywą. Oni tę alternatywę, oni inicjatywę ziniową redefiniują. Nie wiem, czy to jest moment, żeby mówić, że mamy do czynienia z renesansem, ale dzieci elektroniki, dzieci internetu poczuły nagle tą niesamowitą radość trzymania w ręku kserowanego ręcznie szytego albumu i bycia autorem czegoś takiego. To jest super sprawa, bo to znaczy, że nie zginiemy. Nie mamy z czym. Ze smutnych wydarzeń yy, ostatni numer Magazynu Karton, który miał być kwartalnikiem, to się dosyć długo udawało. Karton przyniósł nam wyraz pewnej tendencji, e, takiego dążenia do kartonu, które stało się bardzo silne. Piotrek Nowacki jako naczelny z Bartkiem Sztyborem, z Tomkiem Pastuszką e, pokazali, że można robić dobry magazyn. Piotrek wypowiadał się już na łamach tego podcastu na ten temat. Nie jest to kwestia rynku, nie jest to też nawet kwestia finansów, jest to raczej kwestia braku kadr, które mogłyby podołać takiemu zadaniu. Bądźmy szczerzy, w sytuacji, kiedy robi się coś niekomercyjnie, hobbystycznie, wolontariat w pewnym momencie, jakkolwiek satysfakcjonujący, by nie był, musi ustąpić w pola rzeczywistości. To jest strata. Nie każdy musi lubić kartun. Nie każdy musiał lubić wszystkie serie w nim publikowane, ale był to ważny magazyn i tak samo, jak pewnym symptomem było zamknięcie ziniola, który pokazał, że nie ma miejsca na magazyny bardziej publicystyczne w dobie błyskawicznej publicystyki internetowej, tak samo y, okazało się, że nie ma niestety dobrych warunków dla ludzi, którzy takie cenne inicjatywy chcą prowadzić. Zostaje na rynku biceps, czeka nas jeszcze jeden w przyszłym roku, kolejny numer magazynu kolektyw, którego jestem też redaktorem, więc no cóż, no, nie zostaliśmy na lodzie, tym bardziej, że chłopaki za TY wypuszczają jeszcze tricepsa. Premiera ostatniego kartonu i, i tricepsa właśnie miała odbyć się teraz przed świętami ze względów na y, problemy z drukarnią. Niestety nie, nie doszła do skutku. Tak krótko podsumowując już na koniec. To był dobry rok. To był bardzo dobry rok na rynku, mimo zapaści, mimo y, problemów wydawców z Empikiem. Ja tu zażartuję sobie jeszcze raz. to na półka nigdy w ogóle nie była w Empiku. My nie musimy się nawet stamtąd wycofywać. To był dobry rok dla polskiego komiksu, ponieważ pojawiło się sporo bardzo różnorodnych produkcji, coś miłego dla każdego. Polscy twórcy kolejny rok pokazali, że potrafią, że nawet jeżeli nie są uznawani za światową czołówkę, to w zasadzie zupełnie dobrze mogliby, bo są w stanie stanąć w jednym szeregu, dumnie podnosząc głowę z tymi wszystkimi ludźmi z zagranicy. Dosyć dobry dobór właśnie tytułów zagranicznych. Trochę może niedoreprezentacja jednak mainstreamu amerykańskiego, na co niektórzy narzekają, trochę niedoreprezentacja jednak być może poważnej mangi, chociaż tu Oneko nadrabia Gdzieś tam swoimi ruchami, yy, krocząc tuż za Hanami. Generalnie rzecz biorąc, no, nie jest tak zupełnie źle. Myślę więc, że to był dobry rok. Pod choinkę yy, życzyłbym sobie i wszystkim tym, którzy w Polsce komiksy czytają, tworzą, wydają i recenzują i co tam jeszcze przy nich robią, żeby kolejny rok był jeszcze lepszy Myślę, że ten rynek dychawiczna stara kobyła Którą zajeżdżamy rok po roku Żyje i ma się dobrze Trochę jak stary alkoholik jest nie do zdarcia I nie ma się co o jego przyszłość martwić A więc jeżeli słuchacie tego w piątek To życzę wam wszystkim serdecznie Wesołych Świąt. Pozdrawiam.